Szanowni Państwo, witam na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Polska i przekleństwo kół Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Michał Buchowski, antropolog społeczny, filozof kulturoznawstwa. Od 2008 roku kieruje Instytutem Etnologii i Antropologii naszego Uniwersytetu. Jest także dyrektorem Centrum Badań Migracyjnych. Jest autorem dziesiątków publikacji poświęconych antropologii współczesnego społeczeństwa polskiego, także antropologii religii, antropologii sportu i problematyce nacjonalizmu, a także właśnie postsocjalizmu, który, które to pojęcie pojawią się w tytule dzisiejszego wykładu. Ja nie będę przytaczać wszystkich tytułów książek, które e, nasz gość e, napisał, z wyjątkiem ostatniej, która okazała się dosłownie kilka e, tygodni temu i ma tytuł Czyściec Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu nakładem dyrektora Kowego UAM 2018 rok. E, Przywołuję dlatego, że e, ona jest podstawą dzisiejszego wykładu i pewnie jakimś wprowadzeniem do pojawiających się w niej test. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie, zaproszenie. Cieszę się, że mamy okazję tak na gorąco, o najnowszych publikacjach wydawanych w Polsce, tutaj właśnie taką okazję mieć porozmawiać, posłuchać. Także dziękuję za gotowość do przedstawienia książki i oddaję głos. Gotowość dydaktyczna. Tak. Dobry wieczór Państwu, to ja dziękuję za zaproszenie, jest to niewątpliwe wyróżnienie, żeby w tak dostojnej serii móc powiedzieć kilka słów na tematy, które są mi jednocześnie bliskie i trudne, myślę, że dla nas i dla nas wszystkich bliskie i trudne, albowiem dotyczące, dotyczące tego, co co nas e, otacza. Jak e, e, pani profesor Bobako nie... nie profesor. No prof, prof, profesorica. <grym> e, nie poprosiła to i powiedziała, no to powiesz tam coś o swojej książce. No to mówię, no tak, o książce można powiedzieć, tylko jak tu powiedzieć coś o książce w kilkadziesiąt nawet minut, e, w sposób, który czyniłby sens. To no, znaczy miał jakiś, jakąś zwartą formę, więc to co dzisiaj postaram się jakoś y, w taką, y, mam nadzieję, choćby częściowo z, y, zwartą całość y, y, przedstawić, to niektóre rzeczy, które w tej książce można znaleźć, niektóre myśli, które można w tej książce znaleźć, podporządkowane są właśnie te, temu zagadnieniu peryferyjności i półperyfery, półperyferyjności, i, i, i tak to mniej więcej spróbuję zrobić. Może skoro o tej książce mam mówić, to nie dlatego, że chciałbym ją reklamować, ale jeśli państwo gdziekolwiek widzieli tę okładkę, to chciałbym wytłumaczyć zarówno tę okładkę, jak i ten tytuł. Tak? Czyściec to brzmi dosyć e, no, religijnie, e, Idea zasadnicza jest taka, ona tam może na sam koniec powróci, że kiedy w 1989 roku upadał socjalizm i zaczynała się nowa epoka, to myślenie było mniej więcej takie, iż wychodzimy z komunistycznego piekła, żeby przez trzyściec transformacji dojść do kapitalistycznego i przy okazji demokratycznego raju. Jak, jak staram się to pokazać na tych na kilkuset stronach, historia potoczyła się jednak trochę inaczej i z tego komunistycznego piekła przez czyściec zastawiony różnymi łożami matejowymi, prosto razem z piekła dotyczący, w okresie transformacji, wróciliśmy do piekła, tylko że to trochę innego. Mianowicie nie komunistycznego, lecz e, ogólnie i ogólnie mówiąc populistyczno-ksenofobicznego. A historia uczy nas, że e, to, to piekło ksenofobiczno rasistowsko e, e, populistyczne potrafi być o wiele gorsze niż jakiekolwiek inne e, piekło. Stąd e, ten e, tytuł. Natomiast jeśli chodzi o okładkę, no to, jest, to są dwie rzeczy w to tutaj włączone, czy dwie rzeczy nam powodowały. Pierwsza jest to obraz Malczewskiego, który no obrazuje, jak to obraz? obrazuje polskie melancholia, obrazuje polskie fatum. Czyli to kłębiące się postacie z różnych klas społecznych, z kosami w ręku, rozdzierające szaty, lewitujące, ale nigdy nie potrafiące przekroczyć tego progu okna, które mogłyby wyjść na zewnątrz, tak jak ta melancholia, która tych ludzi prowadzi. To mi trochę przypomina też e, przy okazji e, film e, Lot nad Kukułczym, gniazdem, kiedy Jack Nicholson, który gra główną rolę, to znaczy osoba, grająca, którą gra e, Jack Nicholson e, e, e, przygotowuje ucieczkę z tego kukułczego gniazda, czyli zakładu e, dla e, psychiatrycznego. No i w momencie, jak już wszystko jest i ostateczna zabawa się odbywa, on upity zasypia na parapecie, no i potem bardzo źle e, kończy. Y, inny powód to taki, że no, to jest obraz, go oryginał znajduje się w Rogalinie, y, niedaleko miejsca, którego mieszkam, więc to taki pewien y, sentyment. Y, ale y, może y, y, do rzeczy, to znaczy próbując ułożyć w taki właśnie sensowny sposób ten wykład. Chciałbym zacząć od tego, od pytania o to, co się stało w tym 89 i w następnych latach w Polsce i w, w krajach regionu. I zacznę właśnie od, od tego, by potem zapytać o to, dlaczego to się stało i w jaki sposób było traktowane przez samych uczestników wydarzeń i również adwokatów tego procesu. Następnie w sposób taki, zresztą tak jak w książce, raczej klasowy niż kulturalistyczny, jak ja to nazywam, postaram się zinterpretować to coś, co można by nazwać na przykład relacją między wschodem i zachodem, czy orientem i okcydentem, która jest pewnym, pewną artykulacją również relacji między centrum i centrami i peryferiami albo właśnie taką sytuacją półperyferyjną. No i resztę wykładu poświęcę temu, jak to moim zdaniem się przedstawia i jakie interpretacje możemy, jakich interpretacji możemy tutaj dokonać. No więc pierwsze pytanie, które się pojawi pojawiało, to było pytanie o to, czy to była rewolucja. No, znają Państwo dyskusję potoczne, czy, czy publiczne i potoczne na temat tego, czy właściwie dokonała się ta rewolucja, czy nie, czy ta gruba kreska nie przekrośliła jednak idei rewolucyjnej. jest to pytanie hipotetyczne pod wieloma względami, bo jak, go zwie, tak go z, jak, go, jak się to nazwie, to już jest kwestia umowna. Niemniej jednocześnie na tyle symbolicznie silna, że że właściwie do niedawna tak, mieliśmy y, y, rodzaj dyskursu i retoryki, która mówiła y, o tym, iż rewolucja się nie dokonała i dopiero należy ją, y, ją dokonać. Tak? I, I to była retoryka, która miała pomóc w sięgnięciu po władzę przez y, y, określone, y, określone ugrupowania polityczne i tak w jakiś sposób zdaje się tym ugrupowaniem ona pomogła. No jeśli już konkretnie o tych rewolucjach, a naprawdę pisano wiele, to, to tutaj co przedstawiam, to są tylko wyjątki. To Zygmunt Bauman na przykład, rodowity poznaniak pisał, iż możemy rozróżnić nie tylko zresztą tak, rewolucje polityczne, i rewolucje systemowe, rewolucje polityczne to są takie, które właściwie tylko dokonują zmian w systemie władzy, to znaczy w, powiedzmy w personelu, który sprawuje władzę polityczną, natomiast nie zmienia się istota samego systemu. Natomiast rewolucje systemowe przekształcają cały system, całą strukturę w sposób nie tylko zarządzania społeczeństwem, zarządzania gospodarką, ale są właściwie ważniejsze niż same w sobie rewolucje polityczne. Rewolucje polityczne mogą być tylko zaczynem czegoś takiego, tych te, te, te, te, te, te rewolucji systemowych. I tę myśl Baumana zresztą podejmowali także inni, na przykład amerykański uczony David Mason, który twierdził, iż to, co się dokonało w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90., to rzeczywiście była rewolucja systemowa. Zresztą jego akurat niespecjalnie interesuje tutaj rewolucja, interesuje to, co się stało w Europie Środkowo-Wschodniej, tylko to, co się stało w, po 2008 roku i zapytuje on, to znaczy wychodząc między innymi od tych rozważań na temat rewolucji systemowej, która dokonała się, jego zdanie w naszym regionie zapytuje, czy rzeczywiście, czy można mówić o takiej podobnej rewolucji po, po kryzysie roku 2008. No i uważa on, iż jest jesteśmy, pisząc zaraz po tym, że jesteśmy na początku drogi, która doprowadzi do zmiany paradygmatu myślenia o kapitalizmie, o kapitalizmie bardzo szeroko oczywiście rozumianym, nie tylko jako systemie ekonomicznym, ale właśnie kapitalizmie powiązanym z systemem politycznym i przemianami społecznymi, przynajmniej w świecie Zachodu o, i przy okazji także o o neoliberalizmie jako najnowocześniejszym, najnowszym wcieleniu, wcieleniu kapitalizmu. No i to byłaby jego zdaniem zmiana paradygmatyczna, która nie wiadomo dokąd nas zaprowadzi. Zresztą on to pojęcie paradygmatu tutaj używa w sposób analogiczny do Kuna. Tak? Także że to nie tylko chodzi o to, że zaczynamy w inny sposób myśleć o tym, co, nas, co się wokół nas dzieje i w czym sami uczestniczymy. A więc to jest zmiana również przy okazji, myślowa, yy, yy, światopoglądowa yy, dotycząca yy, całego urządzenia naszego świata. Następne pojęcie, które jest ważne w tym wszystkim i które yy, yy, moim zdaniem... A, jeszcze a, a propos rewolucji. Oczywiście było kilka dobrych prac również w języku yy, polskim odnoszących się do rewolucji. I do, do, do dyskusji na ten temat. Nie wiem, no, i to jeszcze pisanych w latach 80., po, właściwie potem w latach 90. Tam tutaj tylko tak, że, że ta myśl w szkole polskiej, powiedzmy, jeśli ta, o takiej możemy mówić, a zawsze o jakiejś szkole narodowej można mówić, nawet jeśli wewnętrznie zużycowanej, no to, to były koncepcje, nie wiem, Leszka Moczulskiego o rewolucji bez rewolucji, czy o koncepcję Jadwigi Staniszkis o samoograniczającej się rewolucji, i mówię, te teoretyczne rozważania, właściwie terminologiczne rozważania moim zdaniem najlepiej podsumował jeden z rozmówców, moich rozmówców w Swarzęcu, przedsiębiorca, który powiedział, co to za rewolucja, jak nie toczyły się ścięte głowy. Tak? Także był on tutaj zwolennikiem tego właśnie tego dyskursu, który mówił o tym, że jednak rewolucja to wymaga jakiś ofiar. A jak wiemy, w całym systemie poza Rumunią właściwie żadna głowa specjalnie nie spadła. No, liberalizm jest to następne takie pojęcie, które, które tutaj definiuje nam poniekąd sytuację i prowadzi mnie do, do, do tej dyskusji nad ewentualnie półperyferyjnością, półperyferyjnością peryferyjnością tej naszej kondycji myślowo-społecznej w odniesieniu do wyobrażanego Zachodu. No, dla tych, którzy są z Państwa, którzy są wytrenowanymi i odczytanymi, a jest tu bardzo wielu, ja nie będę tego rozwijał, ale to tylko gwoli przypomnienia, a w celach dydaktycznych, ponieważ wiem, że to jest jednocześnie wykład dla studentów, no, przytoczę tylko kilka haseł. Rzecz tak, jasna, na co sama nazwa wskazuje, neoliberalizm wywodzi się od pojęcia liberalizmu, który w takiej idealnej wersji jest pewną zamkniętą strukturą, jak pisał właśnie Hirschman, rynku, społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, wolności osobistej, rządów prawa, indywidualizmu o, i demokracji. Dwa razy demokracji to dla wzmocnienia. Przepraszam. W każdym razie nie będę, bo to, to nawet to, to można nawet to w gazetach można czytać, akcent kładzie się tutaj na, na te właśnie wolności. Z tym, że te wolności demokratyczne, powiedzmy, zostają w neoliberalizmie ekonomicznym poszerzone na sferę właśnie gospodarki i mają rządzić również całym systemem, systemem produkcji i konsumpcji. Tak? Kilka podstawowych zasad tutaj napisałem. One są, one są powszechnie znane: Ta czy reganomika, państwo nocnym stróżem, względnie strażnikiem, wolna konkurencja. I, i jakie to ma konsekwencje społeczne, czy społeczno-ekonomiczne? No, Neoliberalizm w, tym, w tej wersji, która rodziła się w latach 80. ubiegłego wieku e, ograniczał rolę państwa i jakiegokolwiek interwencjonizmu państwowego, e, redukował mocno państwo socjalne, e, stawiał na wolną konkurencję i to w skali globalnej. Również Miał prowadzić czy zmuszać ludzi do bycia elastycznymi, to znaczy elastycznymi na rynku pracy, elastycznymi jeśli chodzi o przemieszczanie się, poszukiwanie pracy, ucieczką za pracą czy pogonią raczej za pracą. Oczywiście do momentu, jak nie dochodzi do konfliktów wywołanych przez zbyt silne ruchy migracyjne. 2015 rok chociażby był tego przykładem. I wreszcie Harvejoska zasada akumulacji przez wywłaszczenie, a więc akumulacji kapitału, właściwie przez kapitał, przez taki skoncentrowany kapitał i oczywiście jest to, pojęcie, którego używał już Karol Marx i ono jest znane od przynajmniej XIX wieku. Niemniej w tym przypadku chodzi o tego rodzaju akumulację, która, którą właśnie wielki kapitał przeprowadza nieraz kosztem własności publicznej, prywatyzacji właśnie takich usług publicznych, no, na przykład dostarczania wody czy transportu publicznego i, i, i tym podobnych, a jednocześnie prowadzi to do niesłychanych, to znaczy niespotykanych do lat 80. i potem i późniejszych akumulacji właśnie kapitału w rękach samego kapitału i to wielkich korporacji międzynarodowych których siła urosła w tak dalece, iż były one w stanie, no nie wiem, szachować niekiedy, a w każdym razie wpływać na polityki wewnętrzne wielu państw, no to, to wszyscy Możemy czytać od czasu do czasu iż na przykład kapitał największych korporacji jest większy niż kapitał albo dochod, dochód narodowy brutto wielu, wielu krajów. I teraz ten problem no może, neoliberalizmu ekonomicznego polega na tym, iż on tworzy pewną, pewną zwartą całość, pewną, jak ja tutaj nazywam, Tutaj sobie nazywam, może nie tylko ja, machina, machiną neoliberalizmu, pewną machinę neoliberalizmu. A więc to jest nie tylko tak, że to jest system gospodarczy, który sobie jest, a ludzie o nim nie myślą, ale jest to system gospodarczy, który niesie ze sobą i wytwarza jednocześnie opis samego siebie i tworzy tym samym pewną taką system, Usensowniania i jednocześnie legitymizowania tego, co nas otacza i czynienia oczywistym tego, co wokół nas się dzieje. A więc czynienia oczywistym to, iż każdy, iż każdy powinien być właśnie elastyczny, że nie ma stałej pracy, że prywatna własność jest jest ukoronowaniem ewolucji rodzaju ludzkiego, że jest to jedyny sensowny rodzaj własności, bo jak nie jest prywatna, to nikt o to nie dba, że można tu sięgać do pewnych ludowych wyobrażeń, że każdy jest przecież kowalem swojego losu albo jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. A więc jest to, jest to, cały, jest to cały właśnie tego rodzaju system. I teraz e, e, zawsze można powiedzieć, że, że ten neoliberalizm przecież ma wiele postaci tak? i to można na dwie różne strony sobie przedstawiać czy wyobrażać. Z jednej strony można mówić, że to jest najlepszy system i dlatego e, powinniśmy go zastosować, albo że, e, no patrzcie, jak, e, co Tacherys dał Anglii, Anglia, która była w kryzysie, Wielka Brytania, znaczy się, która była w kryzysie, a ta Tacherys e, postawił e, gospodarkę e, na nogi i e, Wielka Brytania, by tak powiedzieć, wstała z kolą. Tak? I, a jednocześnie można dać inny przykład, tak że no, ten neoliberalizm został również prowadzony, o czym dobrze wiemy, w Chile i jakoś efekty jego były dobrze, jeżeli jego efekty były raczej tragiczne, tak? że często neoliberalizm może być Neoliberalizmowi ekonomicznemu może towarzyszyć system demokratyczny, ale wiemy również, iż są przypadki, w których zaprowadzano ten neoliberalizm ekonomiczny za pomocą środków raczej opresyjnych. No nie wiem, do pewnego momentu Korea Północna, właśnie Chile, Brazylia, wszystkie takie autorytarne czy reżimy, które tego typu neoliberalizm przyjęły. Krótko mówiąc. Jest to wielość, tak, wielość tego neoliberalizmu, wielość tego kapitalizmu i nigdy nie ma gwarancji, że przyniesie on efekty takie, jak sobie wyobraży, wyobrażamy albo wielu ludzi wyobrażało w Polsce pod koniec lat 80., kiedy porównywali własne, własne standard życia ze standardami życia na zachodzie, gdzie jechali czasami na na chwilę do rodziny, albo na wakacje do, do pracy. I ten neoliberalizm jest, czy w ogóle kapitalizm w ogóle, ale w szczególności neoliberalizm jest niezwykle elastyczny, tak? I jak to Aiwa Ong wyraża, jest to pewien promiskuityzm wręcz takich różnych powiązań, który, który może przybierać bardzo różne postaci w różnych kontekstach. Tak? I w tym momencie wkracza być może czynnik kulturowy jako znaczący, który może odegrać pewną rolę oraz no, czynnik kulturowo-historyczny, generalnie można powiedzieć, który jednocześnie umożliwia Dostosowanie się do tej pewnej strukturalnej, globalnej, tego strukturalnej, globalnej jakiegoś, jakiejś determinacji. Ale on przybiera wiele, wiele różnych form. I teraz można się zastanowić, jaką formę ów neoliberalizm przybrał w krajach postsocjalistycznych po 1900 1989 roku, z których większość niemal natychmiast, no na, na pewno w, w naszym regionie Europy Środkowej rozciągającym się od krajów bałtyckich, e, krajów postsocjalistycznych, krajów bałtyckich, bo Szwecja też jest krajem bałtyckim przecież, e, albo Finlandia, e, aż, po, e, aż po Grecję, głównie dawne satelity e, Związku Radzieckiego, jaką on, e, on przybrał formę. I teraz w tym momencie, myślę, można powiedzieć, że pojawia się pierwszy ten element tego, tej peryferialnej zależności, jeśli chodzi o, o, o te kraje, w, w momencie rewolucji systemowej. Tak? A więc przyjęto, iż należy dokonać nie tylko rewolucji politycznej, ale politycznej rewolucji systemowej. Na razie tylko w tym duchu Baumana powiedzmy, te, te pierwszy, ta dru druga definicja, kawałek definicji Baumana. I nie, można powiedzieć tak, że oczywiście zastaną pewne warunki, byliśmy krajami, które doświadczały przez 40-50 lat systemu gospodarki nakazowo-rozdzielczej i autorytarnego systemu. I teraz jaki model, jaki rodzaj rewolucji systemowej ma się dokonać. No i można było pójść w, oczywiście w różnych kierunkach. Ja twierdzę, że wcale w najgorszym, być może kierunku w dłuższej perspektywie aż tak nie poszło, chociaż trzeba powiedzieć, i to będę tutaj robił, wiele krytycznych uwag na ten temat, które nas do tego nowego piekła E, e, doprowadziły, ale e, jest to, e, e, przyjęto pewien gotowy model, tak? Model właśnie, który pojawił się pod koniec lat 70. i w latach 80. na zachodzie, czyli model tacheryzmu i, i e, reganomiki, e, który, jak to dzisiaj się brzydko mówi, nie, ładnie się mówiło, wdrożony został, a dzisiaj się mówi zaimplementowany, tak jak ząb zaimplantowany przez no, przy reformy Balserowicza. Tak? To otwarcie było przyjęcie pewnego gotowego modelu, który tylko należało urzeczywistnić. I w tym modelu, tak? tym modelem czy, czy tym, tym, tym, tym, tym całym neoliberalizmem jest, rządzi szereg zasad, których niektóre tylko tutaj wymagają podkreślenia, bo o tych czysto ekonomicznych nie będę, nie będę mówił. No tu odwołuję, tu na dole tego obrazka napisałem kilka takich haseł, tak? a więc fukodiańska domyślność, czyli pewna technologia władzy, która sprawia, iż jest to, jak to Margaret jak to nie Margaret Thatcher, ale która sprawia, iż my przyjmujemy te właśnie zasady neoliberalnego sposobu zachowywania się i funkcjonowania w tym społeczeństwie taką, taką elastyczność i, i sami im się podporządkowujemy, i nie jest to na nas w pewnym sensie wymuszane, że oto stoi policjant i jest to żelazna ręka, tak, że są rządy żelaznej ręki, jak tego nie zrobisz, to pójdziesz siedzieć, albo jak nie pójdziesz do pracy, to będziesz potraktowany jak niebieski ptak i, i, i też pójdziesz siedzieć, tylko jest to, jak się kapitalizm właśnie cały się określa, to są rządy aksamitnej rękawiczki, także to są takie miękkie sposoby wymuszania pewnych zachowań, które, które sami przyjmuj, przy, przyjmujemy jako swoje i które dobrowolnie, a nawet chętnie wprowadzamy w życie. Także, na przykład, no przecież, jak nie będę pracował, to niczego nie osiądę. W związku z tym, dobrowolnie siedzę 70 godzin tygodniowo w pracy w swojej firmie, bo inaczej nic nie osiągnę. Jak będę bardzo, bardzo pilnie codziennie przez 16 godzin czyścił buty, to w końcu zostanę milionerem, no bo przecież tak jest, inaczej, inaczej się nie da. Oczywiście tu mogą też tradycyjne wartości wchodzić w grę, takie, że przecież bez pracy nie ma kołaczy, a więc to mogą się tutaj tego typu rzeczy sprzęgać. Także również Sami sobą zarządzamy, to co Rose nazwał enterprising self, tak? taki, taki samozarządzająca się jednostka. Ta władza działa, ja, ja tutaj nie chcę wykładu o Foucault robić, bo to już wielu ludzi wiele razy robiło, w szczególności sam Foucault, ale działa w ten sposób kapilarny, taki, taki rozproszony. No, przykładem takiego czegoś w akademii na przykład, ale nie tylko. No, to jest metoda audytu, tak? tego, że sami się poddajemy, bezustannie się poddajemy ocenie i przyjmujemy to jako oczywiste, że, że należy oceniać, bo inaczej bez tego typu czystych, przejrzystych jakiś niby zasad tego audytu to nie ma postępu naukowego i tylko w ten sposób możemy ocenić, czy ktoś jest wydajny, czy nie. A więc lepiej, że ktoś napisze 30 artykułów, które nic nie wnoszą, niż jak ktoś napisze jeden artykuł, który zmieni myślenie o świecie, no bo, bo co to znaczy jeden przy 30. tak? Jeśli o te sprawy chodzi, to też, to znaczy w tej książce akurat pisze... W, o takich studiach przypadku, tak? o tym jak się ludzie sami wytwarzali i byli wytwarzani w, w, w pewnych społecznościach lokalnych, a więc jest to materiał etnograficzny, ale największą karierę w Polsce jak chodzi o to wytwarzanie ludzi właśnie, to, to będące wynikiem tej rządomyślności i tego całego systemu. Książka Elizabeth Dunn, tak, o, o po pofrutach, to mówię oczywiście o, o tym, jak zarządzano ludźmi w, w, filmie, w firmie Alima Gerber, przejętej przy, przez amerykańską, amerykańską firmę. I teraz, co u podstaw tego przyjęcia tego modelu leżało? No, leże, przyjęcia tego gotowego modelu. Ja nie mówię, nie potępiam czambuł tego wszystkiego, ja tylko mówię, że o pewnych wyobrażeniach, które za tym stały, a więc za tym stały te wyobrażenia, jakie społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności polskiej, miały na temat socjalizmu i kapitalizmu i na, następnie na temat tego, jak można e, naprawić to społeczeństwo, które w tym piekle komunistycznym funkcjonowało, e, przez ten czyściec e, dojść do, e, do, pos, e, do, e, do e, postocezmu. Oczywiście od razu trzeba powiedzieć, że to wyobrażenie to były reifikacje. To były bardzo złożone, e, trwające dekady e, w, w, wzajemnie od siebie zależne e, sposoby i jednocześnie wytwarzania wyobrażeń innych orientów na zachodzie, czyli w Europy, Europy wschodniej, komunistycznej na zachodzie jako barbarzyńskiej, niedorozwiniętej ekonomicznie, jako systemu opresyjnego, a jednocześnie próby wytwarzania analogicznie złego, choć na innych zasadach kreowanego wyobrażenia Zachodu jako zgniłego, burżuazyjnego, które w dłuższej perspektywie okazały się nieskuteczne, bo jednak ten blicht tego Zachodu, wyobrażenie tego Zachodu jednak powodowało, że ludzie, którzy mieli pewne aspiracje, uważali, że, że na funkcjonując w kapitalizmie, można je realizować co widać gołym okiem, a, a w, w socjalizmie e, nie. Przyjęto więc, e, że należy przejść przez ten okres e, e, przejściowy, e, przez ten e, obrzęd przejścia. E, w, w, pojawiły się nauki, które niektórzy określali jako nauki tranzytologiczne które miały to opracowywać, a jednocześnie tłumaczyć i legitymizować i w ogóle sam moment upadku w 1989 roku opisano tak jak, jako koniec historii, no to znaczy znamy to wyobrażenie Fukujamy. Znaczy on, on tak nie myślał dokładnie, ale i tak nie pisał, ale, ale tak odebrano ten jego koniec historii, że że teraz już te, tak jak komunizm miał być końcem historii, tak samo tutaj liberalna demokracja miała być końcem historii. Że tak się nie stało, to wszyscy, wie, wszyscy wiemy. To wyobrażenie, że Zachód jest najlepszy tak i motywowani tym, tymi wyobrażeniami i popędzani, czy popędzane tymi aspiracjami społeczeństwa, no przyjęły ten, ten model. I teraz jak, no konkretnie, kilka takich konkretów jak to wyglądało. Z jednej strony jest to coś, co właśnie tu określiłem jako biznesowy imprimatur. Tak? Przykładem tego byli doradcy Zachodni i osławione brygady Mariota, o nich w szczególności Janine Weidel pisała, która, której książka sprzed, sprzed transformacji została, tylko ta książka została przetłumaczona prywatna Polska, tak? Ale ona o tych brygadach Mariota pisała, tak? To byli misjonarze, którzy przyjeżdżali i mówili nam, jak to, jak należy do tego y, y, y, raju kapitalistycznego, y, y, y, kapitalistycznego dojść. Ja do tych przykład Mariota wrócę i do tej naszej rozmowy przy okazji. Tak? Potem to się przejawiało na przykład i są opracowania na ten temat na przykład Krystyny Zale Zaleskiej albo Moniki Kostery, jak wyglądały relacje między tymi misjonarzami albo praktykami biznesu przybywającymi do Polski, no, chociażby w Alimie Gerber, ale oczywiście w setkach tysiącach innych przedsiębiorstw i polskimi biznesmenami. Jakie oni mieli wyobrażenia o, o tych postsocjalistycznych kierownikach tak w ogóle przy okazji zauważcie Państwo, jak pozmieniano całą nomenklaturę z kierownika na menedżera, z, nie wiem, z, z kadrowej na human resources i, i, i headhunters, i, i, i bóg wie co. W każdym razie <śmiech> i to. to Tutaj odwołuję się do tych materiałów empirycznych, to tak, że, że ci biznesmeni, no to oni polscy, ci, ci, przepraszam, ci kierownicy, kierowali się takimi przestarzałymi sowieckimi zasadami w, w, w, w organizowaniu pracy, byli autokratyczni w tym zarządzaniu. W, w ogóle rozmowy to były nierzeczowe dla nich, zwłaszcza dla amerykańskich. Mówią o czymś, a nie wiadomo o co im chodzi, zamiast wprost powiedzieć traktują podwładnych, źle traktują podwładnych. To wszystko było przesycone wyobrażeniami tego, jak, czym jest komunizm, jak to tam było. Tam byli autokraci, tam byli ludzie niedokształceni, tam byli ludzie... No nie wiem, jak ja, to, żeby taką nagrodę, pierwszy raz pojawiałem do Stanów, to mi się pytano, czy wy macie takie podstawowe tam rzeczy, a to było na początku lat 90. czy wy macie tam takie rzeczy podstawowe, jak elektryczność, wodociągi. A mówię, nie. Nie mamy, tam jeszcze niedźwiedzie po ulicach biegają i tramwaje wywracają, konne. W każdym razie, że formalność jest tak, że się używa zwraca pan, pani, a nie tam Janku, Basiu i tak dalej. Nie wiem, tu w Japonii też się zwracają w ten sposób do siebie, a jakoś im to w budowaniu kapitalizmu nie, prze, nie przeszkadza. Że nie potrafią podejmować decyzji, tak? że brak lojalności i, i tutaj mamy takich takie jeszcze kilka rzeczy no i zaufanie jako, jako coś takiego. I, Przeciwstawieniem tych pozytywnych cech, to znaczy ci polscy kierownicy mieli i kierowniczki mieli utożsamiać większości kierownicy, mieli utożsamiać właśnie te wszystkie negatywne cechy i zaszczepić im trzeba było te, te pozytywne, znane, wypracowane na zachodzie sposoby myślenia. I wreszcie to jak gdyby szło dalej. I to najlepiej być może opisane jest w książce właśnie Elizabeth Dan o tym, jak polscy menedżerowie, już przeszkoleni przez zachodnich ekspertów, postrzegali robotników, tak? że, że to są właśnie postsowieckie relikty, które nie potrafią być elastyczne, innowacyjne i dlatego mogą wykonywać tylko proste prace proste prace, które w systemie. Oceny wartości pracy oczywiście są najniżej wartościowane, czyli krótko mówiąc najmniej opłacane, natomiast wszystkie inne prace, które wymagają myślenia i innowacyjności, też znamy skądś ten termin, to one są powinny być o wiele bardziej wartościowane i tylko ci dobrze wykształceni i przeszkoleni na nowo menedżerowie potrafią i ewentualnie młode pokolenia. Tak? I to, co się w tym odzwierciedliło, to jest stara melodia, że tak powiem, dla mnie stara melodia. I przepraszam tych, którzy kiedykolwiek o tym już słuchali, ale chciałem to tak skomponować, żeby właśnie coś, jakąś wartą całość tu, czy ciąg taki myślowy, zaprezentować. Tak? Co? W tym wszystkim się uwidoczniło, w takim, w takim podejściu, no właśnie coś, co można nazwać społecznym czy socjologicznym orientalizmem postsocjalistycznym. Czyli, że uważano, iż społeczeństwa te są reliktami tego, tego socjalizmu, ale tak jak kiedyś ten orientalis był zarysowywał się na mapie politycznej, bo tu się kończyła postępowy zachód, a tu się zatrzyma, zaczynał na, na, na łabie, zaczynał się zacofany wschód no to teraz te podziały biegły wzdłuż linii społecznych, to znaczy według podziałów klasowych, tak jak mieliśmy. Ci niewykwalifikowani robotnicy jako relikty komunizmu i ci wykształceni młodzi bądź przerobieni, wytworzeni nowi menedżerowie jako reprezentanci tej postępowej części ludzkości, tak, a więc mapa została rodzaj mapy się zmienił, niemniej mechanizmy myślenia o tym się nie zmieniły. Tak jak kiedyś myślano o komunizmie na zachodzie przed 89. roku, tak, rokiem tak teraz myślano o tych grupach społecznych jako nieprzystosowanych, właśnie jako orientalnych. Można powiedzieć, że byli to wewnętrzni orientalni inni, których sobie wyobrażano tak jak przedtem całe kraje, czy no, odległe, Saidowskie to y, kraje Orientu. No, dzisiaj zresztą to, to jest inna historia. W tym wszystkim tak... Wykreowano y, ludzi, którzy są przegranymi tej transformacji. Wykreowano całe y, grupy ludzi y, właśnie takich. W 1993 roku, 70% gdzie bezrobocie to było nowym zjawiskiem, to też trzeba wziąć pod uwagę, y, 70% bez, bezrobotnych stanowili niewykwalifikowani robotnicy. I tak? y, y, y, y, y, y, oczywiście dlaczego, y, jak to tłumaczono? No, dlaczego są bezrobotni, bo są niewykwalifikowani. Dlaczego są niewykwalifikowani? Bo nie potrafili się uczyć. Nie chciało się nosić teczki, trzeba wnosić woreczki, a teraz nie ma woreczków do noszenia, no więc sami są sobie winni, a każdy jest kowalem swojego losu. Tak? Więc przedstawiano ich jako cywilizacyjnie niekompetenty, to jest zresztą jeden z socjologicznych terminów stosowany przez jednego z najbardziej znanych polskich socjologów. Konsekwentnie do dziś, Piotra Sztąbka. I te ofiary tego, z tych strukturalnych przemian, tak, tego, że, że likwidowano te zakłady pracy, że restrukturyzowano, że wkroczył ten neoliberalny, efektywny, na nowy sposób neoliberalny kapitalizm, obwiniano ich za ich własne położenia. No to jest typowa strategia obwiniania ofiar. Ale w tym wszystkim w swój udział miały elity, tak? Elity prozachodnie i tutaj właśnie Sztąpka akurat też cytuję. I to jest taki znamienny cytat, że były, pojawiły się one już były tam, tak? Między innymi uczony, którzy jeździli na stypendia i przecież oni mogli tam, nie wiem, należeć, być nawet aktywistami partyjnymi, no ale już tam w nich to kiełkowało, to, to, to, ta miłość do, do demokracji. Były elity, które naukowe, artystyczne, kosmopolityczne i prozachodnie, które jeszcze za czasów komunizmu przyjęły, przyjęły w wyobraźni, marzeniach i ambicjach normy wolnego świata i obroniły się przed syndromem homo sowietii. Elity były impregnowane, tak? nie były e, homo e, e, sowieticus. Gdybyśmy to próbowali na różne sposoby charakteryzować, to tak tutaj tylko w skrócie... U, u. E, no, no, ale nie chcę za długo gadać. E, nie chcę aż tak Państwa zmęczyć. E, taka kategoria takiej krytyki społecznej, tak, że tu się dzieli ludzi na tych, którzy się przystosowali, tych się nie przystosowali, na elity i lud, zresztą to się powtarza często, tak jak Państwu teraz, nie wiem, na przykład bardzo dobre praca, ale jak e, e, gduli na temat e, podziałów klasowych społeczeństwa polskiego, to się też stosuje ten podział, elity i lud. I to się powie, to, to tak jak w czasach, o to się ciągnie od Marksa w pewnym sensie, kapitaliści i proletarii. I nic z pośrodku jakby. I, ale to, to jest też y, y, temat y, na osobną y, dyskusję, że jest to taka dychotomiczna logika. Dychotomiczna logika, ojej, ja nawet przecież y, przygotowałem tutaj nie za dużo, bo drukarka mi y, nawalała, nawalała, tak, jedną tak bo nie ma no, tu się nie zmieści. Nazbierałem no, no, 40 takich, ale jedną. 40 takich cech dotyczących tego, 40, a to nie, chyba nie wszystkie, tak? Gdzie układano te, te, te, te cechy charakterystyczne socjalizmu ludzi homo sovieticus, albo też tych oriental, ludzi orientalnych, a po drugiej stronie kapitalizmu ludzi Zachodu, czy Westernikus i Homo Occidentalis, jak to naz nazywam. I to co ciekawe, jak w tych, w tych wszystkich opracowaniach tych socjologów, filozofów w rodzaju yy, no, chociażby Tischnera i to czołowych polskich badaczy, następka no, ekonomistów, to ekonomistów to już nie będę mówił, że Winiecki albo. Yy, yy, yy, yy, yy, albo Balcerowicz i, i, i, i wielu innych, to, to, to, to pamiętamy te wypowiedzi, że oni wszystko co negatywne lokowali po stronie socjalizmu, a wszystko co pozytywne po stronie kapitalizmu. I ja mógłbym przez te 40 tutaj lecieć, ale kilka tylko wymienię. Barbarzyństwo, cywilizacja, tak? zacofanie postęp i nowoczesność, marnotrawstwo kapitału, akumulacja kapitału, Zarządzanie autokratyczne, zarządzanie dialogiem, komunikacja niebezpośrednia, komunikacja bezpośrednia, służalczość, efektywność, lojalność, merytokracja, sztywność, młodość, monotonia, wielobarność, izolacja, transcendencja granic, cynizm, realizm, nepotyzm, indywidualizm, brak zaufania, zaufanie. Obwinianie systemu za własne niepowodzenia, osobi osobista odpowiedzialność, niska wydajność, wysoka wydajność, nieszczerość, szczerość. Ja nie wymyślam tych kategorii. To są kategorie, które można znaleźć w pismach y, również y, y, socjologów, filozofów, y, niektórych, y, na szczęście niewielu, y, y, antropologów, no i przede wszystkim y, y, ekonomistów. Antyintelektualizm. Intelektualizm. Tak? I to, to, jest, to jest właśnie ta, ta dychotomia. I dychotomia, która charakteryzuje dwa systemy, a jednocześnie charakteryzuje, charakteryzuje dwa rodzaje ludzi, dwóch, d, d, d, d, d, d, d, d, dwa gatunki, dwa podgatunki niby jednego. Y, homo y, sapiens, Mi się Krytyka społeczna mówiłaby również, dotyczyłaby również tego, że takie wyobrażanie tej całej transformacji no całkowicie pozbawiało ludzi jakiejkolwiek podmiotowości, sprawczości, tak? bo oto te homo sowieticus będące takim uformowanym w czasach komunizmu, czekającym na polecenia, ono, ono teraz jest bezradne, bo w tym nowym systemie jednak trzeba trochę aktywnością i pomysłowością się wykazać i no, ci ludzie są zaprzeczeniem tego, co chciał Giddens, co chciał, o czym pisał przedtem Bourdieu, a w antropologii Marshall Salins, czyli tego, że ludzie nie że ten system, jakikolwiek system, może istnieć tylko przez tych ludzi, przez ich działania. No bo co to by był za system ekonomiczny, albo nawet system społeczno-kulturowy, albo tylko kulturowy, gdyby nie było podmiotów, które go urzeczywistniają w codziennym działaniu, a jednocześnie przez to codzienne działanie w jakiś sposób na nie wpływają i go przekształcają. A więc pisanie o systemie jakimś abstrakcyjnym, który sobie tam istnieje, bez ludzi, bez nas, bez aktywnych podmiotów, które które w ten sposób, w jaki jakoś na ten system wpływają i właściwie przez nie on istnieje, no to to jest zupełnie, to jest pozbawione moim zdaniem właściwie, to jest właściwie bez sensu, tak? Jednocześnie to, to pozbawienie tej sprawczości i tych grup ludzkich sprawia, iż one są jak gdyby zahibernowane. Oto mamy homo sowieticus ukształtowane w czasach komunizmu, zostaje postawione w obliczu nowego systemu, który, który zaprowadzono, przyjechał tutaj i zaprowadzono i oni ciągle Powtarzają to samo, oni są ciągle tacy sami, oni są niezmienni. To niektórzy pisali nawet w ten sposób, iż powinniśmy trzeba czekać, że powinni, trzeba czekać, aż wymrze to stare pokolenie, bo to dopiero to nowe pokolenie będzie miało, wiedziało o co chodzi i miało świetlaną przyszłość. Jaką świetlaną przyszłość miało na początku na przykład tego wieku, kiedy było blisko 25-25% bezrobocie generalne, a 50% w młodym pokoleniu no to to już inna rzecz. Zresztą tak a propos tego homo sovieticus, no to można się zapytać, jeżeli ta rewolucja jest taka wspaniała i teraz otworzyła bramy dla, dla ekspansji neoliberalizmu, no to kto zrobił tę rewolucję, jak nie homo Sowietikus? No w końcu jednak mieli jakąś sprawczość, po pierwsze, a po drugie, to nie kto inny jak oni otworzyli bramy dla tej świetlanej przyszłości, więc, więc powinniśmy im za to być wdzięczni. Tu jednak chodzi o to, że, że, że, że to jest tak trochę pisano o tych robotnikach, pegerusach, o tych ludziach zamkniętych w tych, w tych enklawach biedy, jak pisano w XIX wieku o ludach, Pierwotnych, tak? że one żyją razem z nami, ale właściwie to są szkielety pozostałości po jakichś odległych epokach, które nie są nam współczesne. Tak? Zresztą Johannes Fabian nazywał to, to zjawisko alochronizmem. Żyją z nami, ale są z innych czasów tak? i są zakładnikami tej przeszłości demonizuje się tą przeszłość przy okazji. Tak? Taki, taki sposób patrzenia jest również teleologiczny, tak? kiedy się mówi, aha, no to, to jest ten Fukuyama, powiedzmy tylko, że niekoniecznie w ten filozoficzny sposób wyrażony czy to w terminach filozofii politycznej, ale że, że Wychodzimy, wychodzimy od pewnego momentu i zmierzamy do określonego celu i tym do, celem jest właśnie nowoczesny, liberalna, nowoczesna liberalna demokracja i neoliberalizm ekonomiczny. Jest to również konstrukcja pewna ideologiczna, no bo, bo, bo to yy, ta, tego typu sankcjonowanie całości tej machiny, o której tam Bourdieu pisał, tak, yy, to jest pewien system ideologiczny, jednocześnie idealizowany. Tak. Ale przede wszystkim więc ten sposób patrzenia na to, mówiący przede wszystkim o tym homo o tych nawykach mentalnych, o, jest to kulturalizm. Kulturalizm mówiący o tym, iż to nie system i nie praktyki jak gdyby decydują o tym, co się dzieje, ale to, w jaki sposób ludzie myślą i to decyduje o tym, w jakim kierunku zmierzają procesy społeczne, jakie procesy społeczne zachodzą i jak, jak one wyglądają. Ja nie mówię, że kultura nie ma tutaj roli, ale kultura nie istnieje bez społeczeństwa i bez relacji społecznych i ta kultura jest właśnie urzeczywistniana tylko poprzez te praktyki społeczne, a więc w tym sensie i w tej perspektywie, którą ja bym tutaj nazwał przy okazji perspektywą klasową, kultura można raczej traktować jako integralną, niezbędną, ale epifenomenalną w stosunku do relacji y, społecznej. I cała ta idea właśnie w tym teologizmie, ideologiczności, idealizmie, to cała koncepcja homo sovieticus maskuje te relacje społeczne, przyćmiewa je w pewnym sensie i uniemożliwia ich identyfikację kryjących się za nimi tych, tych klasowych. Jeśli byśmy przeszli do krytyki, nazwijmy to, kulturowej, to jest w terminach takiej, powiedzmy, nie antropologii społecznej, tylko antropologii kulturowej, to jest ci wszyscy, którzy w ten sposób myśleli, a więc Sztompka, Tischner i inni, przyjęli tę orientalizującą retorykę że my jesteśmy tu homo sovieticus i teraz nas trzeba zmienić, że the west is the best I, i w związku z tym po raz kolejny pokazujemy, że jesteśmy właśnie marginesem, peryferią w stosunku do tego zachodu i to jest coś, co zresztą mniej więcej w ten sposób też opisuje w stosunku do, do, do Grecji, ale i, i, i do Tajlandii przy okazji. Michael Herzfeld pisząc o Czymś, co można nazwać polityką marginalizacji. To jest nie tylko to, że, że ci, którzy władają dyskursami, a więc ci, którzy jak gdyby można powiedzieć wygrali, czyli neoliberalizm, narzucili tę narrację. To jest to, że ci, którym ta narracja została narzucona, oni przyjęli ją jako swoją, jako, jako właściwą i się jej podporządkowali. I w ten sposób pokazali, że się jak gdyby sami się skolonizowali i pokazali, że, że, że są wtórni w stosunku do, do tego centrum. Tak? Że w tej postawie tych elit, o których wspomniałem już tych nazwisk, nie będę się nad nimi znęcał, jest to pewna taka postawa mentorska, że przy okazji my, elity, to tam ten cytat Państwo pamiętają, my elity musimy nauczyć tych ludzi. No pamiętamy to, no, że praca u podstaw, niesienie kaganka oświaty dla ludu z XIX wieku, teraz w XXI wieku, zresztą po wojnie też próbowano nawrócić, tak, wykorzenić te burżuazyjne nawyki i za, za, za, za upowszechnić nowe, a teraz kolejny skok, znowu musimy wykorzenić te komunistyczne, a zaprowadzić burżuazyjne, jeśli tak można powiedzieć. Ale elity oświecone profesory e, i profesorki e, mają być tymi misjonarzami. Pan mam w pewnym, pisząc o, o legitymnych e, tłumaczach i prawodawcach, nazywa to dyktaturą profesor profesoriatu, Tak. E, co się tutaj z tym wiąże, no to jest wykreowanie pewnych dyskursów, które stają się dyskursami hegemonicznymi i to jest, to się staje pewna oczywista oczywistość. Każdy jest kowalem swojego lasu, bla, bla, bla, bla, to wszystko o czym mówiłem i jeśli ktoś myśli inaczej, to jest oczywiście, to jest, to ma coś nie tak w głowie, no w najlepszym przypadku jest trochę pokręconym, by nie powiedzieć popieprzonym lewakiem, tak? I w związku z tym, yy, yy, yy, jeśli ktoś działa inaczej albo przeciwstawia się temu, tej, yy, te, tej oczywistej oczywistości, to w ten sposób udowadnia, że jest homo sowieticus no widzicie ten, no nie wiem, żeby użyć przykładu, ten leper blokuje drogi, bo się rolnikom nie powodzi, ale no dlaczego? No bo to jest taki prymityw, że on nie rozumie tego kapitalizmu, tak? I w ten sposób zaświadcza, że jestem homo sovieticus. Oczywiście, jeśli widzimy w te, to w tych kategoriach tych hegemonicznych dyskursów, a nie interesów klasowych, na przykład chłopów, którzy w tym czasie, w którym, części chłopów przynajmniej, którym, to znaczy rolnik którym nie najlepiej się wiodą. Jest to również przykład wręcz bym nazwał tak, rasizmu, rasizmu społecznego czy rasizmu klasowego, bo ten pojęcie rasizmu kulturowego, to, to, to tutaj pani to Monika pewnie nieraz mówiła, to jest z tych studiów nad multikulturalizmem, tak, że dzisiaj nie można, znaczy w Polsce zdaje się już często można, ale ale przynajmniej w społeczeństwach demokratycznych, liberalnych, demokratycznych rasizm jest zdyskredytowaną teorią, która pokazała swoje tragiczne oblicze, czy, czy masakryczne oblicze, chociażby w czasie II wojny światowej. W związku z tym się nie, mówi, nie, mówi, nie, nie, nie, nie mówi się że y, ludzi, o innych ludziach, że nie przystają do nas, ponieważ nie wiem, mają inny kolor skóry, ale rzadko, że ich kultura nie przystaje. W związku z tym sobie, nasza kultura jest taka, my chcemy ją, y, y, ją zachować i ona nawet jeśli nie lepsza, no to jest inna i lepiej, żeby inne kultury się nie mieszały. A kto jest nosikiem tych kultur? No ludzie odmienni rasowo. Dlatego oczywiście też upraszam, ale to jest rodzaj rasizmu kulturowego. I ten rasizm kulturowy, ja bym właśnie przeniósł na ten rasizm społeczny, że tych ludzi kreuje się oczywiście nie jako gorszych ze względu na ich wygląd i sposób ubierania się, tylko ze względu na, na ich postawę społeczną i oni są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. To jest, i to niestety muszę powiedzieć, tak, ale to, to, to, jest, to są te moherowe berety. Tak? To są te moherowe berety, które, które nie przystają do tej nowej rzeczywistości. Można powiedzieć, że Homo Sowieticus przekształcił się w moherowe berety i jak historia dalej wyglądała, to zaraz powiemy, już powoli się naprawdę zbliżam do, do końca. W każdym razie efektem tego jest to, że kiedyś ten przestrzenie egzotyczny inny, skrzyżowany został jako społecznie napiętowany brat i siostra oczywiście. Teraz. Powiedziałbym jeszcze na koniec o, o, o działce, która tu zarówno państwu studiującym, jak i państwu nauczającym jest najbliższa, tak. Samokolonizacja w nauce. To nie jest tylko tak, że to się działo w przemyśle, to się działo w polityce, to się działo we wszystkich sferach społecznych, poza, poza, poza nauką, że nauka była z tego od, od, z Ja mogę to, to znaczy, Mogę to powiedzieć na przykładzie dyscypliny, którą reprezentuję, i to się działo przynajmniej przez, w sposób oczywisty, dosyć wyraźny przez dwie dekady. Także jak pisano o posocjalizmie, i wydawano książki o posocjalizmie na Zachodzie, czy prace zbiorowe, to wszyscy autorzy, którzy o tym posocjalizmie pisali do początku. Do połowy, lat, do połowy pierwszego dziesięciolecia tego stulecia, czyli do 2005 roku, to byli wszyscy autorzy zachodni. Tak? I co, co w tym się objawiało? No, to objawiało się to, to w tym, znaczy w tym przejawiało się to, iż ci ludzie na zachod, zachodni autorzy, zachodni uczeni myśleli o wschodnich uczonych, czyli o nas krótko mówiąc, że oni po prostu nie potrafią tego napisać. Tak jak ten robotnik nie potrafi być elastyczny, tak ten nie potrafi być dostatecznie naukowy, bo my wiemy lepiej, co się tam dzieje. Tak? I zresztą jest coś w tym, że ta ta narracja była nam właściwa że i, i oczywiście różne czasy, różne historie, różne strategie. Tak? Wielu z nas w latach 80 powiedzmy, jeśli udało się wyjechać, zdobyć jakieś materiały, się o nich pisało i się przetwarzało i się przybliżało te teorie zachodnie jako nowinki i bardzo dobrze, bo to, bo to pozwoliło, pozwoliło być w jakiś sposób okurą z tym, co się działo w świecie, ale, ale jednocześnie było pewnym wyrazem tego, że no my przecież musimy się od nich przy okazji też uczyć, bo co się tam wytwarza, to jest rzeczywiście nowe. Mówię, do pewnego momentu jestem, ja osobiście oczywiście, nie, nie, nie każdy musi w sposób że to było zrozumiałe, wie, że dzisiaj taka strategia to nie ma sensu, bo każdy chce może wejść do internetu i kupić książkę albo, albo ściągnąć artykuł, tak? Niemniej było takie wyobrażenie też tych twarz, obszarów peryferyjnych przedstawianych jako zacofane i to dotyczyło Europy Wschodniej. W tej mojej dyscyplinie antropologii kulturowo-społecznej można by zrobić taki podział, na, tam jest antropologia, tutaj jest etnologia i ci etnolodzy byli przedstawiani jako, jako spadkobiercy takiego XIX-wiecznej XIX narodotwórczej etnografii, która, która jest pozytywistyczna, bardzo w skrócie to mówię, że w okresie szczególnie tego socjalizmu, to ta nauka musiała mieć charakter ideologiczny. Ja mogę tu cytaty przytoczyć, że e, i to światłych ludzi, którzy pisali, że e, jedyne od czego nauczano w, w krajach socjalistycznych, to e, jedyna filozofia to był Marcizm leninizm. No przepraszam, no, choćby istnienie kulu w Lublinie świadczyło o tym, że nie tylko martwi z leninizm ale, ale tysiące innych faktów, tak, że była zupełnie odizolowana. Też nieprawda, że, były, że była ta etnologia wpisana w projekt narodowy i że było skosenie teoretyczne. Mogę przytoczyć mnóstwo przykładów na, te, na ten temat z mojej dziedziny, inni specjaliści ze, ze swoich dziedzin. I co w to jest tutaj wpisane? To jest coś, co ładnie podobają mi się te określenia, że to prowincjonalny kosmopolityzm, który polega na tym, że my podpisując się w tę hierarchię wiedzy, że wiedza wytwarzana jest w pewnych centrach i ona maszeruje, tak jak ten neoliberalny kapitalizm pomaszerował, maszeruje również w inne regiony i my możemy je, to my spijamy tę wiedzę i ją potrafimy tutaj otwarzać, że my się orientujemy w tym, co się pisze w Berkeley, w Chicago czy, czy w Londynie a jednocześnie jest metropolitalny prowincjonalizm. Oni w ogóle nie mają pojęcia, ci w tych centrach w ogóle nie mają pojęcia, co się, co się dzieje u nas, tak? Bo po co? No, przecież oni są skosniali, oni są niedorozwinięci, oni są e, e, tymi e, pozytywistyczni, oni nie są innowacyjni, e, tam nic takiego się nie... Krótko mówiąc, są to e, oczywiste e, hierarchie. I teraz to mnie... W, w, nie w tej książce specjalnie, ale w, w, w jednym, przez jakiś czas zastanawiało, tak że, że dlaczego, że, że ten system i to właśnie ten to zachwycenie, akceptacja tego modelu, która rozciąga się na wszystkie dziedziny życia łącznie z nauką i łącznie ze sposobem regulowania nauki, czyli ten cały audyt, bibliometria i, i bibliometryzacja i tak dalej, że w sumie dlaczego się mówi o tym, iż postsocjalizm, czy, czy ta wielka rewolucja, która dokonała się na jednej trzeciej połaci ziemi, dotyczyła jednej trzeciej ludzkości, bo, bo, bo, bo tak pod koniec lat 80 tyle kraje komunistyczne zajmowały powierzchni i tyle tylu ludzi w krajach komunistycznych mieszkało, że ona nie wytworzyła żadnej teorii, która by była, która by była właśnie jakaś taka rewolucyjna w skali globalnej, albo żeby wniosła coś nowego do tego myślenia w skali globalnej. Dlaczego nie mamy swoich czakrapartych, dlaczego nie mamy Gayatri Spivak, dlaczego nie mamy Franza Fanona, tak, i, i, i wielu innych. I odpowiedź taka która mi się nasuwa, to jest właśnie taka, iż tak jak, no nie wiem, tutaj przywołuję jeden przykład, ale i to w wielkim skrócie mówię, jest perspektywa dekolonialna, która tam, nie wiem, gross na przykład, która mówi, że nie możemy przyjmować zachodniej, nie tylko filozofii czy epistemologii, episteme całego wyobrażenia świata. To jest to coś, co wiedzie niektórych na przykład do zwrotu ontologicznego i, i, i filozofii różnego tego typu. Oni mówią, my musimy się wyzbyć tego kartezjańskiego dualizmu, który został nam narzucony i spróbować zaproponować coś, co jest kategorialnie zupełnie innego. I to będzie dopiero dekolonizacja naszych umysłów i my możemy coś nowego wnieść. Natomiast w przypadku naszym Dlatego to się nie dokonało, że właśnie myśmy zaprosili raz, że jesteśmy jednak półperyferią, a dwa, że myśmy właśnie przyjęli tę hierarchiczną perspektywę, poddali się jej te, te, te, w tym herzfeldowskim duchu i jedynie możemy odtwarzać, przetwarzać, ewentualnie przyczynkarsko w jakiś sposób transformować to, co dociera do nas z zachodu. I teraz wrócę do tej, tej krótkiej zasługi. Tak. Daleko szukać nie trzeba. Sytuację opiszę ogólnie. Tak? Jest rozdawanie, przyznawanie grantów przez polską agencję zwaną Narodowe Centrum Nauki w czasie którego jest prowadzone interwiu, rozmowy, rozmowy z polskimi uczonymi prowadzone. Ja nie mówię, że to akurat jest akurat największe zło i że nie, być może, iż nie mówię o tym, że nie powinno być, jakby to powiedzieć, transnarodowej nauki, kosmopolitycznej nauki jak najbardziej, tak? Ale e, e, prowadzi rozmowy z tymi przyznającymi polskim uczonym granty, prowadzi e, międzynarodowe żywi, które składa się z samych e, zachodnich e, badaczy, którzy jak te brygady Mariota tutaj przylatują, nie znając zupełnie polskiego kontekstu, jakaś trzecia liga i przesłuchują polskich profesorów, czy oni się nadają do tego, żeby realizować jakiś projekt o Polsce albo o czymkolwiek. Tak? To jest przykład, moim zdaniem, tego typu samokolonizacji. Teraz już, żeby, żeby zakończyć, to może to o tym temu, tak? Myślę, że na te, wszystkie, na te wszystkie problemy, i tu trochę wracam bardziej do, do, do samej tej książeczki, że sposobem na wyjaśnienie tych różnych procesów, również taki wewnętrzny, jest Odejście od kulturalistycznych tłumaczeń na rzecz, czy przełożenie akcentu, przesunięcie akcentu z kulturalistycznych tłumaczeń, które są bardzo proste na, na, na klasowe. Tak? Na to, że są to, że te kulturalistyczne, że ta sfera symboli jest efektem, istniejących relacji społecznych i również no, przy okazji sprzeczności bądź konfliktów społecznych i dlatego opowiadam się w tym sensie za wyjaśnieniami bardziej socjologicznymi czy antropologiczno-socjologicznymi, że to spojrzenie pozwala nam inaczej spojrzeć na to, że ta, ten cały proces transformacji doprowadził nas właśnie do nowego piekła, jak to powiedziałem na wstępie, do piekła tego ksenofobii i populizmu. Piekła, które wynika z tego, iż przyjęcie tej całej ideologii homo i neoliberalnej, tej wyrażanej przez adwokatów neoliberalizmu, neoliber Ekonomicznego, a przy okazji właśnie światopoglądowego, yy, doprowadziło, yy, zabrało głos i przesłoniło to, iż wiele grup społecznych czuło się w tym wszystkim wykluczonych. Tak? Zapytać możemy, dlaczego ekonomiczne wskaźniki bardzo dobre, yy, nie w yy, tak. Yy, i autostrady, i odremontowany ten budynek, i, i kolej wiecznie remontowana. Dlaczego te, te wskaźniki, to, że możemy nie wiem, jechać na, nawet do Szwajcarii i sobie piwo kupić, na tyle nas stać, że one nie przełożyły się na subiektywną satysfakcję wielu grup społecznych. I ja myślę, że to było właśnie, to, było, to jest efektem że przyczyną tego, przepraszam, jest właśnie wykluczenie tych moherowych beretów, pisania o nich jako nieprzystosowanych, jako o takich, co mają wymrzeć, że mają siedzieć cicho, bo, bo, bo, bo, bo nie pasują do tego świata, że nie są dostatecznie neoliberalni, tak? I że są, są to pewne nierówności, nierówności zarówno ekonomiczne, jasne, jak i symboliczne i i w najlepszym sposobem tak, na, na zmobilizowanie tych ludzi, na powiedzenie im, że jesteście solą tej Ziemi i jest, yy, bez Was yy, jesteście solą tej Ziemi i panami tej Ziemi, jest powiedzenie: Musimy tworzyć wspólnotę, Wy jesteście tą wspólnotą. Ten kosmopolityzm, ten neoliberalizm, ten globalizm, ta globalizacja nie mają specjalnego sensu. Musimy chronić własną kulturę, to jest nasza tradycja i dlatego na przykład dobrze będzie, ale to już w tej chwili ironizuje i banalizuje, wróćmy sobie do tego podziału na podstawówka i ogólniak, a nie jeszcze do tego gdzieś tam jakieś, jakieś gimnazjum, tak będzie, tak, tak będzie lepiej. I te tradycyjne ugrupowania, tak, znaczy konserwatywne jak się je określa, Właśnie do tego typu narracji się odwołały i do, te, do tych grup społecznych wykluczonych y, y, się y, odwołały. Teraz, czy jest to peryferializm, czy jest to wynik tego, że jesteśmy półperyferią, czy ten, no nie wiem, pewnie by trzeba jakieś studia przeprowadzić dotyczące właśnie poziomu dochodu, ten, no jakiś projekt badawczy, który by to rozgryzł przez następne pięć lat. Jeśli na to spojrzeć z takiej perspektywy dość potocznej, przynajmniej takiej, jak ja to przedstawiłem na samym wstępie, no to można powiedzieć, no Boże, znowu stoimy przed tym oknem i znowu żeśmy przysnęli na nim jak, na, jak, jak Jack Nicholson i... I na dodatek jeszcze obudziliśmy się w rzeczywistości, w której z tego komunistycznego piekła yy, mamy piekło właśnie populistyczne. Dziękuję. Dziękuję Chwilę na wysy, to może ja w takim razie zapytam o taką rzecz, w gruncie rzeczy to o czym mówiłaś, to była jakaś taka krytyka takiego mechanizmu konianego, uh -huh. jakiegoś narzucania narracji z zewnątrz, z centrum, a jednocześnie no właśnie ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, którą przedstawia, że to piekło będące tym punktem dojścia i fortunnym. E, w gruncie rzeczy, ja, jakby te, te siły, które tutaj e, uruchamiają e, różne nacjonalistyczne e, sentymenty, używają od wojny populizmu, one się posługują narracją antykolonialną. Ten motyw Takiego oporu właściwie wobec tego kolonializmu, o którym ty mówiłeś, jest bardzo ważnym elementem tutaj w tej opowieści, bo wprost jest tematyzowany. Czyli ten nasz opór wobec mechanizmu, który przedstawiłeś jako negatywny, jako będący właśnie jakąś formą sprawowania takiej władzy odniemowizującej, znajduje tutaj jakąś taką odpowiedź i wprost się mówi o kolonializmie Unii Europejskiej, o dekolonizacji właśnie myślenia i tak dalej, o zyskiwaniu autonomii e, jakiejś takiej suwerenności. Czyli w gruncie rzeczy to myślenie jest jakoś jest współbieżne z tym, co Ty proponujesz w pewnym sensie. Tylko oczywiście punkt dojścia jest e, jakiś wykręcony, tak? To chciałam zapytać, co mogłoby być tą alternatywą? Znaczy, nie wiem. <grym> znaczy, to, to no się... To sobie, się no nie przepraszam. To <grym> No to być może to jest dyskurs populistyczny, ale yy, yy, znaczy yy, masz rację, jeśli chodzi o, o ten fakt, że, że yy, jednym z elementów tego kontrdyskursu jest przeciwstawienie się właśnie temu, co proponowano przez te dwie dekady, tak? A więc tu właściwie to nie jest żadna sprzeczność, tylko to, to, to, to jest zbieżność, tak? Yy, ale y, czym się jak gdyby różnie w tej konkluzji, od y, konkluzji, do których doszedł, dochodzą y, siły, nazwijmy to konserwatywno, czyli ludzie myślący konserwatywnie i y, często określane jako y, populistycznie? Przyjmiemy tę nazwę, bo to też każdy z tych terminów jest do, do, do podważenia, czy do, do, do, do, do, no, do no, co to jest populizm? No, już książki, od dawna książki na ten temat powstają, że, że uważam, iż zaniedbaniem dyskursu tego globalizacyjnego i tych adwokatów reform neoliberalnych było pominięcie tego typu, pominięcie tych grup Wykluczenie ich, właśnie i symboliczne, i, i faktyczne. I no, właściwie można powiedzieć, że przez, przez, y, przez lata je y, no, mieszdono. Mówiono im, jacy są źli, beznadziejni i nieprzystosowani. No, co ci ludzie mieli y, y, o tym wszystkim myśleć? Oni mieli być szczęśliwi z tego powodu, że im się mówi, że, że są głupi i, i być zadowoleni, a przy tym tak my. Bo, Większość z nas tutaj funkcjonuje w relatywnie dużych miastach i sytuacja w miastach jest rzeczywiście inna niż na wielu wsiach. Tak? I proszę, proszę mnie, i była też inna. I niemniej i w tym sensie z tym antykolonialnym, jeśli to nazwiemy po prostu, z tym antykolonialnym dyskursem czy, czy, czy tą strategią się zgadzam, czy to powinno było być negliżowane i krytykowane. I to od tak powiedzmy połowy lat 90. na przykład osobiście starałem się jakoś tam robić, co oczywiście nie ma żadnego wpływu na to, co, co, się, co się dzieje, bo to tam, ale taki obowiązek tutaj y, za to mi nigdy płacą. Chociaż to już się też zaczynam to wątpić, czy płacą za krytykę, czy za poklask. Y, raczej woleliby, woleliby. Natomiast też. Y, Konkluzja, do której chcę dojść poprzez tę krytykę socjologiczną, nazwijmy to, jest całkowicie przeciwstawna tym populistycznym rozwiązaniem, tak? że pokazanie tego procesu nie może prowadzić do wniosku, a tym bardziej do wykorzystania tego typu retoryki w pewnej technologii władzy, jak ty to w swoich książkach nazywasz, Technologii władzy, która sięga do, do pewnych elementów tego światopoglądu populistycznego, czyli zamknięcia, nacjonalizmu, wrogości wobec innych, yy, yy, rasizmu i kulturowego, i yy, yy otwartego, yy, i, i tak dalej. Tak? Czyli, że ta droga, na którą w wyniku tych procesów weszliśmy, jest jeszcze gorsza, i nie wiem do czego ona doprowadzi, bo, bo to się dzieje znowu na naszych oczach, tak? Ale to co, to, co wyszło, i to są pewne tylko tak symptomy pewnych rzeczy, ale to, co wyszło, po co było. I to są pewne, tak, ja, ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że są pewne zasoby myślowe, wyobrażenia, yy, obra, yy, obrazy wręcz jak Odsiecz Wiedeńska, tak? czy Bitwa Podkluba, ale Odsiecz Wiedeńska jest lepsza, w tej naszej pamięci zbiorowej i, i w tym skarbnicy kulturowej, która ma wszelkie znamiona narodowo-nacjonalistyczne, bo, bo to naród, a nacjonalistów. Ten, które mogą zostać uruchomione właśnie dzięki tym technologiom władzy i puszczone w ruch w celu zbijania pewnego kapitału politycznego, a przy okazji oczywiście ekonomicznego, tak? Ale to jest jazda po pandzie z punktu widzenia, przynajmniej tak się moim zdaniem dzieje, być może nie wszyscy się zgadzają. z punktu widzenia nie neoliberalizmu ekonomicznego, ale liberalnej demokracji, tak? Która której pewne pojęcia i zachowania no, są raczej niedopuszczalne, takie jak rasizm i tym podobne. Także nie wiem, czy tak odpowiedziałem, jak chciałeś, ale. Nie, nie, nie, nie się, tak? Ale nie, to, że nie nie nie się, to jest Nie, nie, to jest tak, tak to jest oczywe... nie, nie, teraz rozumiem. Nie, no to jest no, znaczy rozumiem, że to jest yy, tak, że jakby to nie można być ani bezwzględnym kosmopolitą. To znaczy, że trzeba, nie, tak powiem, optowałbym za przepływem, co jest stanem naturalnym, tak, tak jak mi nikt nie powie, że, że, że naród to jest naród i to jest jednostka tego i w ogóle pojęcie kultury jest tutaj też w winowajce, takie zreifikowane, te powszechne zreifikowane pojęcie kultury, które też atakuje, gdzie się tylko da, ale że yy, jak być jak najbardziej kosmopolitycznym i na bieżąco z, z dyskusjami toczącymi się w świecie i z, z pewnymi ścieżkami, proponowanymi ścieżkami rozwoju, czy rozwoju niekoniecznie w sensie tego, tylko że jak się życie toczy, tak, yy, na świecie i wypracowywanie własnego, przez zakorzenienie w lokalności, która nie jest peryferialna, tak? Albo parochialna, parafialna. I ja wiem, że to są tylko po prostu słowa, ale przepraszam, od tego są politycy, żeby takie rzeczy wypracowywać. A jak Ty zaproponujesz takie coś, to ja od razu to skrytykuję. Zostali wybici. No. To jest to. Y, czy się umierają wszyscy, ale umierali też no, liberałowie. Niemiecki y, już nie żyje, Wiszyński już nie żyje, ale y, to, y, ja tu nie, nie chcę, tak się ludzie mieli pewien projekt, tak? tylko ten projekt y, y, y, y, został. Fajne, fajnego mało co opowiedziałbym, to były błędy i wypatrzenia. Dobrze. E, m, przecież ci ludzie, to znaczy tu wkracza ta sprawność do ludzi. To nieprawda, że ci, którzy byli oskarżani o to, iż są tam homo i że nie dostosowani, że oni się nie dostosowywali. Oni y, y, y, y, y, posiadając określony kapitał własny i własne umiejętności, oni się świetnie dostosowali, tak? Wbrew pozorom, albo sobie wyjechali za granicę i tam sobie żyją, albo szmuglowali papierosy przez granicę i jakoś z tego żyli, albo szli do, do socjalu i dostawali socjal, a teraz poczekali sobie na 500 plus, jeśli się no, Ale w większości tych, co są 500 plus, w tej chwili to już są ci, co są obok liberalizm. ale oni się mówi, że oni to jest neo-homosowietyków, to jest taki walka stańka. Więc jak już neoliberał w tym sensie zawsze znajdzie kogoś, kto nie spełnia jego warunków bycia tym pełnym neoliberałem. Ja nie mówię, że przykład Pana poglądy są złe, czy coś takiego. Ja tylko mówię, że konsekwencje stosowania, tych wprowadzania w życie tych i pozbawiania pewnej godności też tych ludzi jest, to nie ma sensu. I wykluczania takiego, mówię, nie tylko ekonomicznie i były, była transformacja, były przy każdych strukturalnych przekształceniach coś się dzieje, ale yy, i można by powiedzieć, dzisiaj kilka przysłów ludowych powiedziałem, gdzie yy, rąbią yy, tam wióry, lecą i te, w ten sposób też muszą być jakieś ofiary, tylko, że, że jednocześnie sprawianie, czy wmawianie tym ofiarom właśnie w myśl tej, ma, w tej machinie całej ideologicznej, że, że oni są ludźmi, drugiego sortu, to, yy, yy, yy, yy, to, to nie proteizm. jest nadzieja, że ten drugi sort, obecny, nowy drugi sort, też się struktuje w pewnym momencie. Ale jeśli to ma trwać 25 lat, to ja się. taki drugi komentarz, o tym, zadań i Pana pytania, yy, to tam w tych zadaniach, to wychodziło jasno, że bardziej yy, elastyczni, wygodni Niż, yy, niż menedżerowie lat 90 że tym, że kiedy ona robiono badania do tej fabryki, gdzie się wydawało, że w KM, właśnie z powodów niedobrowej gospodarki oni musieli non stop adoptować tą fabrykę do nowych warunków, czy rozszczepienia. Przychodzą yy, owoce nie się na nowo gruty, tam nie ma więc oni w ciągu dni przestawiali produkcję na produkcję jawoli. Co było skrajne przykłady bardzo elastyczności, To była zbudowana według modelu fortystycznego, czyli zakładającego yy, no, tą stabilność dostaw, stabilność i standaryzację produktu. Czyli to, że oni potrafili być elastyczni w ramach fortystycznej publiki, pokazywało, że, te, że oni nie byli w ogóle jakby homoseksualni. To właśnie z badań świetnie wychodziło, żeby ci menadżerowie, którzy przyjeżdżali, klatyzować, Określali, że to są pracownicy straszy, oni na swoich tak, Ale to, to była taka nazwa używana jako etykieta, żeby yy, po prostu zrobić stygmatyzację. I odwrotnie z was, jak pamiętam, z dawnych chodziło, że ci niby managerowie, którzy mieli w tym systemie nowego ładu tak tego przedsiębiorczego, wolno tak naprawdę korzystali z dawnych, parowskich sposobów, czyli tego zdawali, tak, te wszystkie lodówki. No też wszystkie kilka rzeczy, które się teraz rozdaje no smycze pewnie, czy inne. No lodówki, jak sprzedajesz, nie wiem, Coca-Cola, to masz, sprzedajesz to lodówki. Yy, tutaj no, ale to jest ten Sprzedajesz smycze i rozdajesz jak na lodówki. No, Takie odwrócenie, żeby dość świetnie witać w yy, książce Ratowskiego, jak i yy, tej, Tam kre, też. w tej wówki, gdzie po z Podoblina pisują czasy w yy, jako czas wielkiego zastoju, że oni piszą, że kiedyś wszystko działało, a teraz stanęło. Tak, to dla nich synonim wolno orientowe przemiany to jest były tak? Nie jeżdża autobusy, nie ma pracy, nie ma party, nie ma cywilizacji była cywilizacja, nie ma cywilizacji. Kiedyś był ruch, teraz jest zastęp. Za tak? tej tabeli, którą mamy tutaj, kolportowaną, to się wydaje w ogóle jakieś kosmiczne odwrócenie, a to był ich opis doświadczenia. Tak? Kiedyś byli chłopo-robotnikami, jeździli do miasta i z niego wracali, czyli uczestniczyli w nowoczesnej strukturze świata, a po 89. przestali uczestniczyć w nowoczesnej strukturze świata, bo nie mieli dojechać do pracy, musieli wrócić do Wyłuszonej pracy na roli, no bo to był ratunek, żeby bezrobociem i tak dalej, i tak dalej. Także język neoliberalny jest jakby odwrotny niż, niż kierunek. Coś, mówili, no, wiesz, jeśli ktoś na, na sali jest y, dzieckiem, bo sam był młodym tym przedsiębiorcą, że wolno-rynkowy okres y, w Polsce to jest późny PRL i wczesne lata 90. Tak, a potem mamy porządny kapitalizm, czyli monopolizację ludzkiego. Tak więc, więc. Y, y, y, Ile ma pan systemów komputerowych? Dwa. Albo trzy. Ile ma pan systemów telefonicznych, można wybrać między jednym z jabłkiem i drugim bez jabłka. Tak. E e Ile ma pan, e nie wiem czego tam jeszcze, czytników na e-booki? Jeden i kilka takich drobnych alternatów, które sobie jeden. I, I tak dalej, i tak dalej. Nie mymy języka z rzeczywistością. Tak? Legitymacja jest bolorykowa. O. powiedzieć. Tak. Jak ja te, te, te, te, te, ten kiedyś, nie wszystkie, tak? jak gdzieś tam, jakiejś konferencji tam przystałem, część tych ty, ty, ty, ty, ty, to właśnie taki węgierski y, antropolog zresztą Elizabeth, ten też antropoloszka i rakowski antropolog, antropolodzy negliżowali ten kapitalizm, ale od, od początku, ale o co chodzi? To on powiedział, y, on prowadził badania w fabryce Czepel y, y, w Budapeszcie, mówi. No to dla tych moich robotników to wszystko, co tutaj jest z kapitalizmem, to im się kojarzy z komunizmem, a to, co jest z kapitalizmem, im się kojarzy na, od, na odwrót, nie? Chodzi o to, że ludzie są bardzo elastyczni, te, te, te to... I oczywiście pan w jakiejś... Pan, czy, że ktoś powie w Warszawie, no jak to? Wyciągać rękę po pomoc społeczną? To nie wypada. tak? I są grupy wiem, Ja prowadziłem badania w Wielkopolskiej Wsi, to tam dla rolników wtedy oczywiście wyciąganie ręki po pomoc społeczną to, było, to, było, to była obraza. Tylko ci, ci, ci robotnicy, rolni, to oni, to oni tam ich tak nie nazywali, to nazywali ich burkami, ale tylko oni, tak? Ale to jest pewna strategia, tak? To jest, to jest sposób radzenia sobie z sytuacją w miarę dostępnych środków, tak? Mam dobry przykład na pracę wyobraźni. Czy teraz wiemy bankierów z ramad brady homo bo Wyciągnęli lęgę polijalną i się nie tak. czy, czy bankierzy są najbardziej rozszerzoną i homo grupą społeczną? Wyciągnęli absolutnie nieskończenie więcej pieniędzy w pomocy społecznej, niż wszyscy rolnicy i bezrobotni świata tego, tak? Więc jakby, i nie chodzi o to, jak ich teraz oceniamy, tylko po prostu jak nazwiemy bezrobotnego roszczeniowcę, to jak nazwiemy kogoś, to milion razy bardziej był yy, na ruszku yy, publicznych pieniędzy, nie? Więc to jakby, nie musimy teraz ich nas używać, po prostu praca. Dlaczego pewne nazwy nam chwilę łatwiej, albo jakąś roszczeniowość, albo na przykład nie wiem, synonim, przemian, transformacji, leże jak to chce robić. Chyba nie współpracował nigdy poza yy, utrzymywanymi przez państwo instytucjami, a nie godziny. Oni ja ma swoją funkcję. No, przepraszam, jak ma, się, jak ma się rozczyć od początku swojego życia, etap na uniwersytecie i przez 40 lat ich środki publiczne, to się potem można brać, i dorabiamy na boku. To z Pan to, że, że, że podam. Dobrze, dobrze. Pan, pan jest pan, ja ja sam nie jestem w tej chwili Nie Synonimem ruchliwości chyba w swoich własnych wyobraźniach jest raczej coś. A ja przy całej swojej. To już przyznana dyskusja postać jak przy, przy stoliku w kawiarni. E, przy całej nie, nie, swojej, nie, nie, nie, swojej. swoim krytycznym nastawieniu do całego tego procesu uważam, że Balcerowicz był mniejszym złem. Oczywiście można było zrobić Kaczyńskiego, reformatora. kacącym wzrokiem. Nie wiem, to zupełnie nowy wątek. Może, się, może być przed, no, do przyszłości. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję.